Liczę banknoty, aż wszystko się rozpadnie Oj, oj, oj, jestem narkotrafikantem Najlepsze topy, aż policja mnie zgarnie Oj, oj, oj, mów mi narkotrafikantę Policja wpada w nocy, diabeł się śmieje, haha Paragraf 60, kurwo sprzedałeś brata Za to dostaniesz ciosy, Jakie bana Znowu zjadane oczy, zakrywa lekali w samochodzie lewym pasem, no i wciskam gaz Zdawóż pan na telefonie, bo mówiłem jaką zrobię No to będę chciała jeszcze raz Czarny bucket, czarny AMG Jeep Jadę bokiem od dodawaj na drift Na głośnikach ledzi Olaj z on tu tak mijają nidy diga, fuck police. Gonimy kwit, guzi, a czas goni nas Gonimy kwit, nie zatrzyma żaden paragraf Graf, graf, żaden paragraf Graf, graf Liczę banknoty, aż wszystko się rozpadnie. Narkotrafikantę, najlepsze dopy Aż policja mnie zgarnie, oj, oj, oj Mów mi narkotrafikantę, liczę banknoty Aż wszystko się rozpadnie, oj, oj, oj Jestem narkotrafikantem. najlepsze dopy Aż policja mnie zgarnie, oj, oj, oj Mów mi narkotrafikantę Bo ja wóry chcę i te domy Dowiesz jak jest, aż przechodzi dreszcz, dreszcz Dreszcz, dreszcz, aż przechodzi dreszcz Jak chodzi o kasę, zaczyna się problem Jak chodzi o rodzinę, wywołam tu ogień Jak stanę przed sądem, odpowiem przed Bogiem Ja odpowiem sam, nie mów o wszystkim, przy każdym Wokół sukieny i płasny, w głowie mój hajs I tak cały czas Widzę matody, aż wszystko się rozpadę oj, oj, oj. Jestem narkotrafikantem, najlepsze to Cie banknoty, aż wszystko się rozpada.